Rzymian, rozdział dziesiąty. Bracia, życzenie serca mego i modlitwa do Boga za Izraela jest ku zbawieniu, albowiem daję im świadectwo, że mają gorliwość ku Bogu, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając sprawiedliwości Bożej i usiłując własną sprawiedliwość ustanowić, nie poddali się sprawiedliwości Bożej, albowiem końcem zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Mojżesz bowiem pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który by zakon wykonał, żyć będzie przezeń. A sprawiedliwość, która jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to jest, aby Chrystusa na dół sprowadzić. Albo kto wstąpi do przepaści, to jest, aby Chrystusa z umarłych wyprowadzić. A cóż mówi pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. Jest to słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swymi wyznasz Jezusa Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Bo Pismo mówi, każdy kto w Niego wierzy nie będzie pohańbiony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem i Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakże tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? Jakże uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Jakże usłyszą bez tego, który zwiastuje? Jakże opowiadać będą, jeżeli nie będą posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi zwiastujących pokój, zwiastujących dobre rzeczy. Ale nie wszyscy posłuszni byli Ewangelii, albowiem Izajasz mówi, Panie, któż uwierzył temu, co słyszał od nas? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy może nie słyszeli? Ależ tak, na całą ziemię wyszedł głos ich i do krańców świata słowa ich. Ale mówię, czy może nie zrozumiał Izrael? Pierwszy Mojżesz mówi, ja was do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny rozdrażnię was. A Izajasz śmiało mówi, jestem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali i objawiony tym, którzy się o mnie nie pytali. O Izraelu zaś mówi, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu upornego i sprzeciwiającego się.